Nie, to jest smutny numer, nie? Smutny nie, nie o to mi chodzi. No, Tylko żeby ktoś nie wybuchł śmiechem na wika. No? Z kozy wytnę. Czekaj, ale na poczekamy na wierzch. Dobra, gdzie ja stanął z tyłu? No nie, nie, nie jak stanął Dobra, <śleski> <śleski> wejscy siądź, snyk, nie ja miejsca! się nagrywa! Ja myślę! Że... <tuszy> Wyjdź facet na dół, wylecz się i chyba wszyjcie jak się wyleczysz. Nie lubię takich głup... głupkowatych akcji, nie no, wiem. No. Ale wiesz, ja że się komuś... Ej, no po takich akcjach to kurwa stwierdzam, że się nadajesz do kabaretu, to, to, to, to, to. No, Ja myślę, że tak, chyba jeszcze wejście robisz. Ty Tylko panie mój kurwa tego refrenu. Bo z tobą to nie wyjdzie do kurwa. Ej, Ewryk jest tu Z tobą to do Sylwestra nie wyjdzie. Sam jak zrobić klamę? Nie, bo nie mogę, nie właśnie na nie mogę patrzeć, że jak wiem ja zobaczyłem, że się drugi, jak panie doszedł i doszedł. Specjalnie w jednym takim. ja właśnie zauważyłem to zrobić specjalnie. Ale...